Cześć. Mogę? Co robisz? Cześć, proszę. Czytam książkę. To interesujące? Jasne. Bardzo lubię czytać. E. Ja niespecjalnie. Wolę grać na komputerze. A co robi twój tata? Myślę, że pracuje.